Czy byłeś kiedyś zniechęcony? Tak, wiem, byłeś kiedyś zniechęcony, może jesteś teraz w tej chwili, może właśnie tego odpaliłeś ten filmik. Chcę Ci pokazać sześć sposobów na pokonanie zniechęcenia. Pierwszy sposób jest fantastyczny. To jest pytanie, które kiedyś usłyszałem, jak mój znajomy mówi tak. Kiedyś miał już wszystkiego dosyć, naprawdę wszystkiego dosyć, prowadził własną firmę, firma się niby dobrze rozwijała, ale on już był tak przemęczony, powiedział do swojej żony, mam tego dosyć, po co my zaczynaliśmy tą firmę, trzeba było pracować na etacie, to wszystko idzie źle i tak dalej. I ona powiedziała, jesteś zniechęcony, czy jesteś zmęczony? Jesteś zniechęcony, czy jesteś zmęczony? ponieważ zewnętrzne rzeczy szły dobrze. Były jakieś tam drobne problemy, ale górnie firma się rozwijała. On był zmęczony. Potrzebował odpocząć. Wziął sobie jeden dzień wolnego i po tym jednym dniu z nowym zapałem wrócił do pracy. Więc pierwsze to jest pytanie. Zmęczony czy zniechęcony? Tak? To jest bardzo ważne. Wiesz, kiedy jesteśmy zmęczeni, popełniamy głupie błędy. Kiedy jesteśmy zmęczeni, to nie mówię tylko o sytuacji, takim zmęczeniu fizycznym, bo to jest jedna rzecz, ale możemy też być zmęczeni emocjonalnie. Tak? Największe błędy ludzie popełniają wtedy, kiedy nie wiem, czekają Cię trudne negocjacje, ale masz ważne spotkanie z klientem. Przeszło, puszcza stres i wtedy. Miałem taki moment po bardzo intensywnym szkoleniu, które miało dla mnie wielkie, wielką wartość, bo spodziewałem się wielu kontraktów po tym i też rzeczywiście tak było, ale też było bardzo intensywne, wiele spotkań pomiędzy, krótko spałem i wyjeżdżałem z miasta, gdzie było szkolenie i mimo, że miałem GPS-a, kilkakrotnie tak GPS-ie, jak masz to, to rozumiesz o co chodzi, że mówi, yy, że czeka cię skręt w prawo i ja w tym momencie skręcałam w prawo. Wiesz, jeszcze trzeba było trochę przejechać. i kilka razy tak się pomyliłem, w końcu mówię: Nie, jestem już tak zmęczony, że dosłownie zatrzymałem się i powiedziałem, zostaje jeszcze, przenocuję się, bo to jest niebezpieczne ruszać tak daleką drogę. Więc jesteś zmęczony czy zniechęcony, i patrz na to zmęczenie i fizyczne, i emocjonalne. To jest taka zasada tak, terapeutyczna, że nie obiecuj w euforii i nie rezygnuj w złości, przerabiając je. Też bym właśnie tak powiedział, że kiedy wszystko w firmie idzie dobrze, pamiętaj, że to się kiedyś skończy, więc nie planuj zbyt optymistycznie. I druga rzecz, kiedy jesteś zniechęcony, daj sobie czas na odświeżenie, bo wtedy też rzeczy nie widzisz właściwie. Okay. Druga rzecz, jak pokonać zniechęcenie. To jest aktywność fizyczna. Większość naszego zniechęcenia, takiego stresu, napięcia, tak stres oznacza właśnie napięcie, możemy rozładować przez ćwiczenia fizyczne. Trochę zmuszony przez lekarza, zmuszony w znaczeniu, że lekarz powiedział, co mnie czeka, jak nie będę regularnie ćwiczył. Zacząłem regularnie ćwiczyć i po jakichś dwóch miesiącach takich regularnych ćwiczeń mieliśmy pe pewien problem z jednym z naszych biznesów, chodziło o wynajem nieruchomości, tam problem z osobą, która wynajmowała. I pamiętam, że wtedy, po takim właśnie szczególnie trudnym spotkaniu z tą osobą, zaraz potem miałem zaplanowaną siłownię. Poszedłem i po prostu nie dojrze mnie puścił cały stres. Jeszcze do głowy przyłożył wtedy genialne rozwiązanie, które, kiedy zastosowałem o tak, w jednym momencie rozwiązało ten cały problem. Masz wewnętrzne zasoby, które są bardzo silne ale te wewnętrzne zasoby są zablokowane przez tą blokadę emocjonalną. Znasz to pewnie, tam w towarzystwie jesteście, rozmawiacie, żartujecie, wszystko niby fajnie i nagle ktoś ci dowalił, wiesz tak. I ty może coś odpowiedziałeś, ale czujesz, że wygrał. A potem przychodzisz do domu, odtajałeś i nagle 10 wspaniałych ripost, tylko za późno. Dlaczego nie było ich wcześniej? bo twój stan emocjonalny był taki. I tak samo zniechęcenie, jeżeli uprawiasz regularnie aktywność fizyczną, po pierwsze będziesz miał mniej tych zniechęceń, to jest zwykła fizjologia, natomiast yy, kiedy nawet masz i poćwiczysz, to uwalniasz się z tego stanu emocjonalnego i łatwiej zobaczyć ci rozwiązania. Odżywianie, właściwe odżywianie, takie zdanie, które wyczytałem z jednej z książek o zdrowym żywieniu, Trochę mnie wstrząsnęło. Zdanie brzmiało tak. Współczesny człowiek kopie sobie grób nożem i widelcem. Bo trochę to tak jest. W niewłaściwy sposób się odżywiamy, więc nie mamy tej życiowej energii. Więc jesteśmy łatwiej zniechęceni, zmęczeni, ospali. Ja pamiętam, kiedy byłem taki, że ciągle potrzebowałem 3-4 kawy w ciągu dnia, żeby one mnie podnosiły, a potem już nie podnosiły. Mówię, ile ja tych kaw mam pić? I Przyszedłem na zupełnie inny tryb żywienia, już po paru dniach na początku, wiadomo, organizm się buntował, ale po paru dniach byłem, Boże, ile ja mam witalności w sobie, bez żadnej kawy. Tak więc sposób odżywiania też jest jednym z rzeczy, która może sprawić, że Twój stan się zmieni, ponieważ Twój stan może właśnie z tego wynikać, z niewłaściwego sposobu odżywiania. Kolejna rzecz, przyjaciele. Kiedy jesteś zniechęcony, kiedy masz doła, nie ma lepszej rzeczy niż zadzwonić do przyjaciela i usłyszeć, że jemu wiedzie się gorzej. Oczywiście żart, chociaż nie wiem. Natomiast warto jest mieć ludzi, do których możesz zadzwonić i powiedzieć. Takie odświeżające relacje, takie gdzie możesz być sobą, gdzie wiesz, no czasami tak jest, czy w biznesie, czy w jakichś innych relacjach, że trochę musisz udawać. Nie, nie, co mam na myśli udawać? Tak? Jestem fanem tego, żeby być sobą, no ale wiesz, przychodzi do Ciebie klient, rozmawiacie, jakieś negocjacje i na przykład to jest dla Ciebie ważny kontrakt, to nie powiesz klientowi, hej, wiesz co, ale od tego zależy przyszłość mojej firmy. Jeżeli to powiesz w negocjacjach, to on wie, że po prostu on tu rządzi, tak? Więc czasami musisz po prostu zachować twarz albo nie wiem, była jakaś trudna rozmowa z klientem, kosztowało ci to dużo emocji, oczywiście nie wybuchnąłeś, ale gdzieś te emocje są i teraz potrzebujesz tak zwanej filtracji emocjonalnej, tak? czyli mój background terapeutyczny się odzywa, czyli po prostu porozmawiania z kimś w bezpiecznej atmosferze, kto Ciebie po prostu wysłucha, zrozumie, tak? więc przyjaciele, ale uwaga, Dziennik? Nie, nie, absolutnie nie mam na myśli dziennika telewizyjnego. Chodzi o to, że niektórzy ludzie po prostu dokonują tej filtracji emocjonalnej w ten sposób, że porozmawiają z kimś, ale są ludzie, którzy są często tacy bardziej introwertyczni albo nie chcą upubliczniać danej sprawy, dla których prowadzenie takiego dziennika, zapisywanie swoich myśli, refleksji jest bardzo ważne. Niektórzy robią to stale, ja przyznam się, że kilka razy w takich przełomowych momentach mojego życia właśnie prowadzenie dziennika, zapisywanie rzeczy było dla mnie bardzo ważne i pomogło mi przejść. Pomogło mi po pierwsze zrozumieć siebie samego, przelać na papier jakieś moje myśli, wątpliwości, zniechęcenia, załamania, skonsultować to wtedy łatwiej było z innymi osobami. Jedna z rzeczy, którą polecam. W ogóle dobrze jest zapisywać sobie to, co się dzieje w nas, jakieś nasze emocje, to bardzo pomaga. To jest bardzo ciekawe, że ludzie, którzy osiągnęli sukces, prowadzili często przez lata różnego rodzaju dzienniki, pamiętniki, wspomnienia. To nie było tak, że on siadał i mówił wow, he, teraz będę sławny, będę to kiedyś czytać, więc ja to napiszę. Nie, oni to pisali, ponieważ potrzebowali pomóc samemu sobie. To była jedna z takich form samopomocy, pisanie dziennika i dlatego później kiedy dzielili się tym z innymi, to pomaga i inspiruje często przez lata ludzi, bo przeżywamy podobne rzeczy. Może zewnętrzne okoliczności się zmieniły, ale te wewnętrzne w nas ciągle są takie same. I ostatnia rzecz, wróć do powodu, dla którego rozpocząłeś dane działanie. Kiedy czujesz zniechęcenie, to prawdopodobnie nie ma jakichś korzyści, których się spodziewałeś, kiedy podejmowałeś to, to działanie. Anglicy mówią, że kiedy ludzie zgubią swoje why, to zgubią też swoje way. Czyli kiedy zgubisz powód, to też nie chcesz iść tą drogą, bo poszedłeś tą drogą z jakichś powodów. Teraz nie ma oczekiwanych korzyści, więc mówisz, pff, ok, odpuszczam sobie, po co w ogóle to robię. Wróć do tego. Dlaczego? Po pierwsze, wrócenie do tych powodów może sprawić, że wow, dobra, dam radę, trzeba zacisnąć zęby, trzeba działać lub może być dokładnie odwrotnie, że mówisz, kurczę, nie, to jednak było złe, muszę z tego zrezygnować, Miał, miałem złe podejście do tego. Takich korzyści tutaj nie osiągnę. W jednym i w drugim momencie ważne jest, żebyś podjął tą refleksję. Mamy sześć powodów, zapytaj siebie, czy jesteś zniechęcony, czy zmęczony. Miej jakąś aktywność fizyczną, zwróć uwagę na Twoje odżywianie, miej przyjaciół, z którymi możesz porozmawiać, prowadź dziennik, znajdź powód, dla którego rozpocząłeś to działanie i zobacz, czy on jest jeszcze ciągle aktualny. To wszystko jest ważne, ale bardzo ważne jest to, żebyś w takim momencie dużego dołu nie podejmował ważnych, wiążących decyzji życiowych. To nie jest dobry moment. To jest dobry moment, na to, żeby zadać sobie pytania, których nigdy nie zadał być w innym stanie emocjonalnym. Ale w tym warto sobie zadać kilka pytań. Ale to nie jest dobry czas na odpowiedzi. Dobry czas na odpowiedzi jest wtedy, kiedy nasz stan się poprawi. Wtedy często uciekamy od tych pytań. Warto do nich wrócić i wtedy się zastanowić. Powodzenia.